Minęła dziewiąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Paweł Zieliński, zapraszam. Duża akcja służb w podwarszawskim Chinatown w Wólce Kosowskiej są zatrzymania, będą deportacje. Rząd nie zrezygnuje z planów uregulowania rynku kryptoaktywów, planuje kolejny projekt przepisów w tej sprawie. Radiowa Jedynka świętuje swoje setne urodziny o 17.00, wyjątkowy spektakl w studiu koncertowym Polskiego Radia. Zatrzymania, deportacje i grzywne. Służby przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję w podwarszawskiej wulce Kosowskiej, gdzie znajduje się największe w Europie centrum hurtowego handlu towarami z Azji. Sprawdzano legalność pobytu cudzoziemców i sprzedawanych przez nich towarów. Zatrzymano 9 osób, z czego 6 zostanie wydalonych z Polski. W działaniach wzięło udział ponad pół tysiąca funkcjonariuszy. Nałożyli grzywny na łączną kwotę 80 tysięcy złotych. Zablokowane zostały też 3 rachunki bankowe o łącznej wartości 700 tysięcy złotych, a policja zapowiada że podobne działania będą prowadzone w przyszłości. Rząd nie zamierza złożyć broni w sprawie kryptoaktywów. Planowane jest przygotowanie kolejnej ustawy, która ureguluje ten rynek. To pokłosie fiaska planu B, czyli nieudanego odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że z powodu prezydenckiego weta nie ma dziś narzędzi, które skutecznie chroniłyby klientów rynku kryptowalut. Druga nieudana próba uchwalenia przepisów nie zniechęca rządu. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że przygotowana zostanie kolejna regulacja. Będziemy rozmawiali z różnymi środowiskami, pewnie zmiany w projekcie będą, ale nie czuję dzisiaj potrzeby rozmawiania z pałacem prezydenckim o kryptoaktywach, Po pałacu prezydenckim jest jedna myśl chronić ten rynek. Opozycja uważa, że rząd nie chce Rozwiązać problemu, tylko prowadzi polityczną grę. Zdaniem prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego najlepszym rozwiązaniem byłoby zakazanie kryptowalut. To jest jeden wielki przekręt. Zawetowana ustawa zawierała przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony inwestorów tego rynku, Michał Fabisiak, polskie radio. To będzie test jedności koalicji, tak mówi sama zainteresowana. Ważą się losy minister klimatu. Odwołania Pauliny Henik-Kloski chcą posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz konfederacji. Dlaczego? O tym mówi poseł PiS, Marcin Chorała. Chcę, że o całokształt. Zacznijmy od tego, że jej pierwszą aktywnością o zmianie rządu było pchanie lombingowej ustawy wiatrakowej, więc zaczęła źle i potem już rozwijała się dalej w tym kierunku. Zastrzeżenie do pracy Pauliny henik mają też jej byli koledzy z Polski 2050, jak wicemarszałek Sejmu. Szymon Hołownia. Będziemy przede wszystkim oczekiwać od niej wyjaśnień w sprawach, które nas interesują. Czyste powietrze, system kaucyjny, a decyzję podejmiemy stosowną w dniu głosowania. Premier Donald Tusk grozi Polsce 2050 pożegnaniem z rządem, jeśli partia zagłosuje za odwołaniem ministra klimatu. Powiedziałem otwarcie, jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. A wotum zaufania ministrze udzieli Lewica, a zapowiedział wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Mamy zobowiązanie koalicyjne wynikające z umowy koalicyjnej. Bronimy swoich ministrów. Do głosowania nad watum nieufności wobec ministry klimatu ma dojść na kolejnym kwietniowym posiedzeniu Sejmu. To są aktualności jedynki. A w nich urodziny, które zdarzają się raz na sto lat. Jubilat jest wyjątkowy, bo to radiowa jedynka. Dziś o 17:00 minie wiek, od kiedy w Eter nadano pierwszą audycję. Czego życzyć programowi pierwszemu? No to zapytaliśmy prezesa Polskiego Radia, Pawła Majhera. Słuchaczy, słuchaczy, słuchaczy i, i tego, żebyśmy byli medium wiarygodnym, walczącym z fake newsami, dezinformacją, żebyśmy nie mówili ludziom jak mają żyć, co mają myśleć, tylko żebyśmy byli inspirujący i żeby jak najwięcej nas wszystkich było przy radioodbiornikach. I będzie godne uczczenie tej rocznicy, spektakl muzyczny Wiek Radia. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Natalia Kukulska i Krzysztof Cugowski, artystów poprowadzających. Łukasz lub rostkowski Oczywiście stwierdziliśmy, że przede wszystkim musimy połączyć tutaj środowiska. Jest środowisko niezależnych muzyków, muzyków elitarnych, ale takich freelancerowych z całej Polski, z Rebel Bubble naszej orkiestry. Jest wspaniała orkiestra symfoniczna Polskiego Radia, czyli ludzie, którzy tutaj tej instytucji służą. No i zbudowaliśmy też specjalną orkiestrę DJ-ów. I ten spektakl będziemy transmitować w jedynce, a zaraz po nim audycja specjalna na stulecie.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 Pogodnie będzie dziś w większości regionów. Trochę więcej chmur na wschodzie, na Lubelszczyźnie może przelotnie padać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 17 w centrum, w centrum kraju, aż po 20 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowane a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagencito firmy Reuter. Kolagencito firmy Reuter. Nastawy kości cery. Klimat W Częstochowie, Kaliszu i Starachowicach jakość powietrza jest dostateczna. Na pozostałym obszarze kraju głównie umiarkowana i dobra, na krańcach południowych i północnych bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi teraz 8% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 17 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio where we Do godziny 0, do 17 pozostało już niewiele czasu. Godzina 17, 18 kwietnia 1926 roku i te historyczne słowa: Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Chodziło o długość fali, na którą trzeba ustawić odbiorniki. 23-letnia Janina Sztompkówna, pierwsza spikerka polskiego radio, powiedziała te słowa, a potem wystąpił pan premier Aleksander Skrzyński, bo wtedy on był szefem rządu, i uwaga wygłosił przemówienie. Nie po polsku, tylko po francusku. A ciekawe dlaczego. Dziś będziemy państwo opowiadali o tej historii radio, o tym jak to się wszystko zaczynało i mamy bardzo różne rzeczy przygotowane i jest nas dwóch w studiu. Tak, to prawda. Dzień dobry państwu. Roman Czajarek i... Patryk Bedliński. No właśnie, będziemy opowiadać Państwu, jak to się dzieje, że tak właśnie brzmi radio, jak to się dzieje, że te, a nie inne piosenki Państwo słyszą na antenie. Bo jak... to nie przypadek. To nie przypadek. To człowiek w połączeniu z komputerem. Jak ćwiczymy język i co zrobić, kiedy radiowiec na przykład chce zjeść, ale niedługo ma zacząć mówić na antenie. Jak sobie z tym poradzić, żeby zabrzmiało dobrze i żeby to Państwa mówiąc kolokwialnie tak, nie kłopuło. Zaraz, zaraz, zaraz, czekaj. To Ty nie znasz żelaznej zasady, że przed gadaniem do mikrofonu się nie je? Teoretycznie <śmiech> powinna się nie je. Jeść, ale w praktyce różnie to bywa. Radiowie jest też człowiek. Jak przyszedłem do radia i w drzwiach stanął Tadeusz Sznuk, ten słynny Tadeusz Sznuch, i powiedział: To ty jesteś ten młody, który będzie teraz ze mną od czwartej rano pracował, bo to był sygnał. Nie, ja powiedziałem tak. To Tadeusz Sznuk powiedział: Mów mi, tatku, ja przez 15 lat nie miałem odwagi, żeby powiedzieć na ty do Tadeusza Sznuka, ale jedna z pierwszych porad była taka: Pamiętaj, nic nie jedz, jak będziesz miał za chwilę gadać, bo to różnie się może skończyć. Zaczynamy. Dziś o tych kulisach będzie bardzo dużo. Jedyne takie miejsce. To ja jeszcze dodam, że będziemy sobie zaglądali za kulisy tych różnych miejsc w Polskim Radu. Zajrzymy do Teatru Polskiego Radia, zajrzymy do wozu transmisyjnego, gdzie dzieją się bardzo różne rzeczy, bo gdyby nie koledzy po drugiej stronie szyby, gdyby nie realizatorzy, gdyby nie transmisja Polskiego Radia, to nazwy po prostu nie było słychać. No i spróbujmy wyjaśnić, dlaczego to pierwsze przemówienie w polskim radiu było nie po polsku, tylko po francusku. Potem wystąpił prezes polskiego radia wczesny I on też po francusku. No później dopiero po polsku, bo się poprawił. Startujemy. Pytam mnie Chud, jak niczego się nie muszę bać, chcę żyć jak... Ty. Dużo zmian zaszło także w Polskim Radiu. Będziemy o tych zmianach dziś opowiadać, a w studiu jest już nasz pierwszy gość. Ale zanim go powitamy, to spróbujmy poczuć dawny klimat radia. Swoją drogą, kiedyś mówiło się o fali 480 metrów. Dziś o długości fali praktycznie się nie wspomina, raczej się mówi o częstotliwości, na przykład 225 kHz. Swoją drogą, proszę się przyznać, jak wielu z Państwa słucha nas w tym starym stylu, z trzaskami, z tym nieco węższym pasmem przenoszenia, ale jednocześnie z klimatem i z dużym zasięgiem. Na falach długich, może gdzieś daleko od Polski. No, czekamy na sms. -y. Nieco 71, węższym pasmem to 151. Nie Nieco. No, zależy chuka. jakie radio. Im lepsze radio, tym bardziej to słychać, że jest węższe. No A propos tego retro klimatu. już stary szlagier brzmi nie uśniesz aż do dnia gdy ten gramofon pra. No właśnie. Przypominam sobie ten pierwszy moment i próbuję sobie odtworzyć to z archiwalnych nagrań, kiedy właśnie nasza speakerka, pani Sztompkówna wypowiedziała te słynne słowa. Potem to przemówienie po francusku, a potem jak zaznaczyli złośliwie niektórzy reporterzy, którzy to wszystko śledzili, wyraźnie niedysponowana artystka, która lekko chrypiącym, chrypiącym głosem śpiewała i wystąpiła w czasie oficjalnego otwarcia i tej pierwszej transmisji, choć później była jeszcze recytacja i ta już się zdecydowanie udała. Michał Piękowski, pasjonat historii. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry. Znawca przedwojennego kina, fonografii, współpracownik legendarnego Jana Zagozdy. Zazdroszczę. Jak wyglądał ten początek Polskiego Radia? Co pan wie? Jak było naprawdę? No, początki były bardzo trudne i właściwie można powiedzieć, że zaczęło się od poślizgu, dlatego że mówiliśmy przed chwilą, że ta pierwsza transmisja Polskiego Radia rozpoczęła się o godzinie 17. Mm -hmm. Ale tak właściwie to nie rozpoczęła była 17? Się, to było trochę później, dlatego że pan premier spóźnił się na tę uroczystość, także ta transmisja była y, z poślizgiem y, wyemitowana. Ale to, to moment, czy wiemy, czy oni, bo teraz jest taka moda, czy taki zwyczaj, że jeżeli ktoś się spóźnia, na przykład gość, to prowadzący audycję musi zagadywać, żeby, no... Coś było na tej antenie, bo radio nie znosi ciszy. Czy wtedy ktoś zagadywał, czy grała jakaś muzyka, czy może jakieś parę taktów, czy, pan, czy po prostu czekali tak długo z rozpoczęciem, aż pan premier wszedł do studia? Najprawdopodobniej do czekali. No to były jeszcze czasy prekursorskie, kiedy radio nie wiedziało i nie umiało jeszcze tego wszystkiego, co my dzisiaj już wiemy i umiemy. Także trzeba było sobie radzić w jakieś inne sposoby. Początkowo nawet mhm. jeszcze nie było zapasów w postaci płyt gramofonowych, bo płyty gramofonowe nie od razu na antenie radiowej się pojawiły. Z czego oni grali? Wszystko szło na żywo. Początkowo program radiowy był w całości w 100% wykonywany na żywo dopiero po mniej więcej roku. Ktoś wpadł na pomysł, że przecież w programie można używać także płyt gramofonowych i prekursorskie pod tym względem było Radio Kraków. Bo Czyli to właśnie... początkowo możemy powiedzieć, że ta muzyka też była odgrywana na żywo? Wszystko było na żywo, tak. Radio miało kilka studiów, było studio odczytowe, było studio muzyczne i z poszczególnych studiów różnego rodzaju audycje były nadawane. No, wtedy nawet zdarzały się operetki, które w studiu radiowym były wykonywane specjalnie na potrzeby emisji. Mm, to by wyjaśniało sytuację, dlaczego była ta zachrypnięta gwiazda, bo oni sobie wymyślili, że będzie część taka oficjalna, gdzie pan premier wystąpi i potem prezes Polskiego Radia, oczywiście, i ten prezes przemawiał, też po francusku, a potem po polsku, ale potem był pomysł, że będzie śpiew Adela Comte-Wilgocka, to jest znana wtedy bardzo osoba, taka, która występowała na deskach operowych, no i potem jeszcze Stefan Jaracz miał przeczytać Popioł Żeromskiego fragment. Jaracz przeczytał rewelacyjnie a ona ponoć chrypiała do tego mikrofonu. No ale jak na żywo, to na żywo. Yy, raz, że na żywo, a dwa, że mikrofony wtedy były dużo gorszej jakości. I wtedy było takie fajne określenie głosu fonogenicznego. Mianowicie nie wszystkie głosy dobrze brzmiały przez mikrofon. I możliwe, że po prostu Adela komte wilgocka dysponowała głosem, który na żywo brzmiał dobrze, a przez mikrofon Chyba już nie do końca. Sądząc z opinii potem reporterów, to troszkę już sfałszowała. Tam, może była stremowana. Nie może obecność no takich dostojników po raz no. pierwszy występowała przed milionową publicznością. No, może przynajmniej wielotysięczną. Y, wielotysięczną też mocno powiedziane, bo przyznam, że zadałem sobie kiedyś trud sprawdzenia ile było odbiorników radiowych, które były w stanie odebrać tę pierwszą transmisję i ich było, zdaje się, raptem kilkadziesiąt, z czego zaburzmy, że nie wszystkie pracowały. No, ale przy jednym odbiorniku mogło siedzieć więcej osób. I tak to najczęściej wtedy było, no ponieważ radio było towarem luksusowym i nie każdy mógł sobie na odbiornik pozwolić, więc kiedy już ktoś takie radio miał, no to cała rodzina, a nieraz i sąsiedzi schodzili się, żeby tych audycji posłuchać, bo było to coś naprawdę wyjątkowego. I dopiero możemy powiedzieć, że fony tak naprawdę spopularyzowały radio, bo wcześniej rzeczywiście takie radio jako mebel w domu to była rzeczywiście rzecz wybitnie luksusowa, można powiedzieć. No, to było malutkie radyjko, przenośne, niemalże kieszonkowe. Nie wymagające prądu, co najważniejsze. Nie, nie wymagało podłączenia do stałego prądu, więc było to coś zupełnie niezwykłego. Magia. Ale detefony nie miały głośników. telefonów słuchało się tylko na słuchawkach. Chociaż i na to były sposoby. Jedna z moich jeszcze przedwojennych znajomych opowiadała mi, że u niej w domu po prostu słuchawki kładło się w głębokim talerzu albo w wazie od zupy. No I no to, i to, to tak rezonowało, dźwięk. że było słychać na cały salon i cała rodzina słuchała z tej jednej słuchawki przy pomocy talerza. Mhm. Panie Michale, co grano wtedy w radiu, jak już się pojawiły te gramofony, z których można było odtworzyć cokolwiek, no to wiadomo, że radio to jest słowo, ale radio to jest także muzyka. Fajnie byłoby zagrać jakieś, jakieś przeboje. Co? Co było tymi przebojami w tamtych czasach? Z gramofonów odtwarzano hitem? niemal wyłącznie muzykę, dlatego że recytacji wtedy na płytach było bardzo, bardzo niewiele. Niestety nie wiemy, co w tych pierwszych miesiącach działania radia było odtwarzane na płytach, dlatego że tego się nie umieszczało w programie. Były tylko zdawkowe informacje o tym, że mhm. będzie audycja z płyt gramofonowych. I pierwsze takie audycje były na falach rozgłośni krakowskiej i co ciekawe one były poza regularnym programem, dlatego że regularny program radiowy zaczynał się dopiero po południu, a w południe była trzy czy nawet czterogodzinna audycja z płyt gramofonowych, ale co z tych płyt odtwarzano tego niestety nie wiemy. Znaczy, myśmy próbowali sprawdzić i wyszło nam na to, że takim wielkim przebojem było, ja się boję utyć, Stefci Górskiej, że tak. oni to wtedy grali, no to posłuchajmy jak to leciało. Jasne. Ja się boję utyć Stefcia Górska, wersja wyczyszczona elektronicznie, aż do bólu bym powiedział, bo brzmi tak idealnie, że się wierzyć nie chce, że to mogło być nagrywane wiele lat temu. Czy znaczy to jest akurat nagranie już późniejsze? Bo to nagranie. Ale to ma troszkę lat, tak? Ono no tak, ma już kilkadziesiąt lat. Ta piosenka była rzeczywiście jednym z wielkich przebojów w 26 roku, kiedy radio rozpoczynało swoją działalność, ale czy takie piosenki były na antenie radiowej puszczane, to tego nie wiemy. W tamtych czasach jednak radio niespecjalnie miało służyć rozrywce, miało misję taką przede wszystkim edukacyjną i naukową. Mhm. A piosenki no, kabaretowe wtedy też były. powiem tak troszkę? Zdecydowanie tak, tak. Polityka wkraczała już wtedy mocno na falę. Natomiast tylu. nie jestem pewien, czy takie frywolne kabaretowe piosenki, czy to licowało z powagą tego nowego <laughs> medium. A jednocześnie nie wiem, czy to byłoby przyjemne dla słuchacza, przekazany taki dźwięk, taka piosenka e, przez radio, czy nie lepiej byłoby słuchać u siebie na swojej płycie, no bo... A to, to trzeba jest było mieć gramofon i trzeba było mieć pieniądze na kupienie tej płyty i gramofonu. No technologia no. wtedy też raczkowała, bo w tamtych czasach odtwarzanie płyt przez radio wyglądało w ten sposób, że w studiu na stole stał po prostu zwykły mechaniczny gramofon na korbkę przed mikrofonem i te płyty odtwarzał speaker. Dzisiaj to działa tak, że to w osobnym pomieszczeniu, w reżyserce są przygotowane wcześniej nagrane dźwięki, a wcześniej to speaker nakręcał Dzisiaj gramofon, to otwarzał muzykę i jeszcze jest. musiał robić to na tyle cicho, żeby nie hałasować za tego mikrofonu, więc była to zupełnie inna technologia i inne możliwości niż dziś. Mhm, żeby nie było, że tylko kobiece głosy, to były też męskie głosy, jeżeli chodzi o tą część muzyczną. Ludwik Sempoliński, spotkajmy się na Nowym Świecie. Już było troszkę poważniej. Tak. Nie wzdycha dziś na widok pięknej pleci, jak to czynił Romeo we śnie. Kiedy chłopiec dziewczę widzi i zawi, przymieje się i prosto z mostu żynie. Spotkamy się na nowym świecie. Dla ciebie tam mieszkamy, mam Będziemy mi nic ty, a ja. całą noc aż do dnia spotkamy się. Tymczasem pa. Spotkamy się! Ludwik Sempoliński, spotkamy się na Nowym Świecie. Tu już trochę płyta trzeszczała, a tak minimalnie. No, ale, bo to też jest dużo nowsze nagranie, ale piosenka jest właśnie z 1926 Pani mich, roku. Ale niech pan mi wytłumaczy, czemu te przemówienia po francusku? Bo to tak sobie myślę. Polskie radio rozpoczyna swoją inaugurację, rozpoczyna swoją emisję. No, wydarzenie wydawałoby się mega wielkiego kalibru i oni tak korzystają z pożyczonego nadajnika tak naprawdę nie swojego tam troszkę tam naciągają jak mogą bo mają problemy z tą emisją a potem przychodzi premier i wygłasza przemówienie w obcym języku no właśnie dlatego że to było takie wielkie wydarzenie w tamtych czasach to język francuski był językiem międzynarodowym, to był Aha. język dyplomacji, w związku z czym wszelkie poważne międzynarodowe sprawy załatwiało się w języku francuskim, a uruchomienie rozgłośni to była sprawa międzynarodowa. Zresztą prawdopodobnie liczono na to, że ta pierwsza emisja trafi również że, do Radio Słuchaczy Zagranicznych. Tak, tak, tak. tak. Więc no, ten język francuski to była wtedy konieczność. No Dziś świat mówi po angielsku, ale wtedy to język francuski był międzynarodowy. Ja tak sobie wyobraziłem, co by było, gdyby dzisiaj ktoś rozpoczynał działalność jakiejkolwiek stacji telewizyjnej czy radiowej od przemówienia w obcym języku, to nieważne jaki by język wybrał, byłaby z tego straszliwa awantura. A wtedy, rozumiem, był to powód do dumy i nie ma w tym nic dziwnego, to tak. tak, żeby tutaj słuchacze nie mieli wątpliwości, że to nie było to żadne był, FOPA. to było świadome cele. To był powód do dumy i to było przede wszystkim otwarcie się tej rozgłośni na świat, no bo trzeba było też światu jakoś zakomunikować, że nowa stacja radiowa powstaje, że na tej właśnie częstotliwości będzie nadawała, no i co to jest za stacja, skąd nadaje, co nadaje i po co. O tym należało poinformować właśnie w języku francuskim. Mhm, no dodajmy jeszcze, że na przykład w języku dyplomacji, jak się wysywało pierwszą depeszę taką uwierzytelniającą, że ktoś jest ambasadorem, to też robiło się to po francusku. To był ten Zdecydowanie obowiązka. tak. Więc to by wiele wyjaśniało. Pani Michale, to już na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Wszystkiego najlepszego i teraz panie i panowie, uwaga, pan Michał ma Urodziny. 18 kwietnia. Właśnie. A o godzinie 17? Boże, czy godziny padnie z No nie, już? troszeczkę później. <laughs> trochę później, ale no już od lat sobie powtarzam, że to nie jest przypadek, że urodziny mam właśnie wtedy, kiedy urodziny obchodzi również Polskie Radio. Michał Pienkowski. Pięknie dziękujemy. Urodziny 1. Stulecie Polskiego Radia.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 Reklama. Autopromocja.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 Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za wszystkie życzenia. Jesteśmy zasypani dosłownie. To na facebookowym profilu Jedynki, sms pod 71151. Najcieplej, najzimniej, najcieplej. Zielona Góra, stacja pomiarowa o godzinie 9.30. 13 stopni nawet z kawałeczkiem plus oczywiście. Najchłodniej w Olsztynie, 5 stopni powyżej zera. Ładna pogoda, jakby zamówiona na urodziny Jedynki, a dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wybrzeżu tylko więcej chmur. Na Lubelszczyźnie może słabo popadać. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na pół. Północy około 16 w centrum, 18 na południu, a 20 miejscami na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie ma wynieść w południe 1010 hPa. Będzie lekko spadać. Radio w górach brzmi świetnie i świetnie odbiera. Gdyby państwo się wybierali, to w Beskidach warunki jak na te pory roku dobre, chociaż w najbliższych, najwyższych partiach leży śnieg. I uwaga, bo ratownicy z grupy Karkonoskiej GOPR ostrzegają, że miejscami szlaki mogą być śliskie, a w górach wciąż obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jedyne takie miejsce. Słońca jest pewne. W polskiego Radia. Życzę wszystkim słuchaczom programu pierwszego, do których ja się również zaliczam, żeby zawsze na antenie radiowej znaleźli wiele interesujących programów, tak jak ja je znajduję i zawsze się cieszę, kiedy słyszę jedynkę, a wszystkim dziennikarzom i obsłudze technicznej radia życzę, żeby zawsze cieszyli się z tego, co robią i mieli wspaniałe pomysły i żeby zawsze brzmienie ich głosów docierało do jak największej liczby słuchaczy. Krystyna Kwin, wydawca i redaktor. Dziennikarz, ale mogę też powiedzieć chyba bez przesady, pasjonat muzyczny Marcin Wojciechowski razem z nami w jednym takim miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry, z przyjemnością. Patrząc na twoje media społecznościowe, no widzimy chociażby całą piękną ścianę z płytami kompaktowymi. Czy w radiu jest jeszcze miejsce na płyty fizyczne, na płyty CD? Także wciskamy play, odlicza się zegarek, minuty, sekundy i to w ten sposób leci? Mówiąc szczerze, tak oczywiście jest, w każdym profesjonalnym studiu jest odtwarzacz CD na wypadek pewnego zabezpieczenia emisji, czyli kiedy komputery odmówią posłuszeństwa z jakiegoś powodu, jeden odmówi, drugi odmówi, trzeci odmówi, no to podejrzewam, że na czwartym miejscu, bądź na trzecim w tej hierarchii jest odtwarzacz płyt kompaktowych z awaryjną płytą, gdzie również nagrany jest program. Jest w radiu miejsce na odtwarzacze CD na przykład, ale myślę, że głównie w audycjach autorskich, gdzie niektóre utwory są emitowane załóżmy tylko jeden, jeden raz i komuś nie chce się wprowadzać go do komputera, ma to na płycie, nie chce tego wgrywać, bo to trzeba w odpowiednim formacie przesłać, opisać, a z płyty można po prostu zagrać, ale w regularnej emisji codziennej komputer jest wygodny. Pomaga panować nad emisją, pomaga ją zaplanować, zrealizować szybko. Pewne piosenki zyskują popularność w radiu, a zupełnie czego innego chętniej słuchamy w serwisach streamingowych. Jak to się dzieje, że te piosenki, które są znane z radia, właśnie tak świetnie się w radiu sprawdzają, a że może zupełnie po coś innego sięgamy, gdy sami wybieramy muzykę? Są to specjalnie dobrane utwory bez żadnej przypadkowości. Są to piosenki radiowe, są to piosenki niejednokrotnie, są z pewnym smutkiem stwierdzam, krojone pod radio. Niektórzy artyści, w cudzysłowie albo nie, rzeczywiście produkują piosenki w zasadzie tylko po to, żeby radio je grało. No bo to są dla nich konkretne pieniądze, popularność, a nie zawsze piosenek, które gra nam radio, które są powiedzmy elementem towarzyszącym. Mamy ochotę słuchać potem jeszcze raz. Na czym polega ta zagadka? Być może na tym, że piosenki, które gra nam radio są popowe, są często proste, owszem angażują, może być gwizdanie, może być klaskanie, może być niezła melodia, może być fajny lub gorszy tekst, ale dzisiaj te piosenki mają bardzo krótki termin przydatności. Kiedyś, nie mówię, że było lepiej, było inaczej, przeboje miały dłuższe życie. Kilka miesięcy przynajmniej były grane w radiach. Dzisiaj często piosenki spadają z tak zwanej playlisty po dwóch miesiącach i potem nikt ich nie słyszy. To co jest takim wyznacznikiem przeboju, który może sprawdzić się na antenie radiowej w 2026 roku, bo domyślam się, że to jest zupełnie inny wyznacznik niż w latach 90. czy w pierwszej dekadzie lat 2000. Dzisiaj trudniej jest stworzyć przebój. Musi brzmieć uniwersalnie, czyli musi brzmieć tak, żeby za 10 lat ktoś znowu po niego sięgnął. Dla mnie gitara jest takim instrumentem, który broni się po latach. On jest ponadczasowy. No i oczywiście powtarzana przeze mnie od lat autentyczność. Musi być jakaś prawda. Sprawdziłem sobie, co chociażby w czwartek na antenie jedynki się pojawiło w tym paśmie, w którym teraz się słyszymy, czyli między 9 a 12. 9.10 Grzegorz czterdzieści 1045 Mike Oldfield. Jak to się dzieje, że te piosenki są? w takim układzie, co o tym decyduje. W takich stacjach jak Jedynka, gdzie gramy do bardzo szerokiego grona słuchaczy, no to musimy zaspokoić, zadowolić i tych, którzy kochają lata 80, więc stąd ten Oldfield, ale i Grzegorz Chyży, który jest artystą ostatnich kilkunastu lat, gwiazdą naszych tras, lata z radiem między innymi, więc no, on też musi się pojawić. I od tego jest specjalny program komputerowy, który nazywa się Selektor, trochę przypominający kartę na przykład, nie wiem, menu w restauracji, gdzie są pokategoryzowane dania i tu mamy dania z kurczaka, tu mamy dania z wołowiny, tu mamy dania wege, i teraz zróbmy jakiś uniwersalny zestaw, żeby się najadł i chłopak wege, i dziewczyna, która je mięso, albo odwrotnie. I, na tej, I łączymy to ze sobą. Tu damy trochę wołowiny, tu damy trochę marchewki i na tej podstawie lata 80. 90. współczesny utwór i te kategorie łączy się w całość. Wrzuca się te piosenki do komputera i on potem sprawdza, żeby się utwory nie powtarzały. Na przykład ustawia się co trzy godziny, może być tylko ten artysta, i ani sekundy częściej. Selektorem w polskim radiu w jedynce zajmuje się głównie Anna Wil. Ja od czasu do czasu. Ma to swoje kategorie: osobne dla poranka, osobne dla czterech pół, trzy lata z radiem. I selektor też decyduje o tym, co w danych godzinach będzie emitowane. Ale pamiętajmy cały czas, że to człowiek programuje ten selektor, żeby nie było, żeby państwo nie myśleli, że ta maszyna robi za ludzi wszystko. Ona tylko pilnuje żeby utwory się nie powtarzały żeby były odpowiednie w odpowiednim czasie bo jakby tak każdą piosenkę trzeba było wstawić osobno no to człowiek programujący, układający muzykę zapracowałby się, bo tego jest trochę a tak robi to maszyna, kontroluje, pilnuje i dzięki temu jest porządek, nie słyszą Państwo na przykład tej samej piosenki tego samego dnia o tej samej porze, jadąc z pracy nie słyszą Państwo tego samego utworu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 lub jeszcze lepiej 130, bowiem inflacja nas nie pieści. Michał Rusinek, tłumacz i pisarz. Kilka minut temu Marcin Wojciechowski uchylił rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o to skąd, muzyka w radiu i dlaczego właśnie taka. A już teraz na wycieczkę zabiera Państwa Roman i będzie nieco bardziej technicznie, a przewodnikiem jest Damian Karpiesz. nagrywał? Rób swoje. Dobra, drzwi otwarte. A co tak w które tutaj szumi cały czas w tym garażu? Jakaś klimatyzacja czy co to jest? Zbiorcza całego garażu. Do kontaktu samochód? Samochody w ogóle nasze transmisyjne mają bardzo fajnie rozwiązaną kwestię zasilania, bo poza tym, że możemy się zasilić z tak zwanego zwykłego gniazdka sieciowego, mamy agregat w każdym mhm. samochodzie. Do tego mamy możliwość załączenia tak zwanego dynawatu, czyli, prądnicy, dyna czyli co? prądnicy podpiętej do silnika samochodu. A czyli zostawiasz samochód na luzie, silnik pracuje, tak? zaciągamy ręczny i, i mamy prąd. Niestety pracuje, za co możemy w niektórych miejscach dostać mandat, no bo, A, no, bo nie wolno. Tak. No ale to mówisz, że jesteś z polskiego radia i bez tego nie zadziała, przecież prądnica też hałasuje. Ale zdarzały się sytuacje, gdzie pomimo wszystko, że wóz jest obrędowany, musimy coś zrobić, uh -huh. No niestety Straż Miejska czy Policja nas odwiedzała. Tu z tyłu co to jest? Kabalki. Kabelki, całe zasilanie, cały osprzęt, który nie jest tak, czerwony. To czerwony agregat, tak? Agregat. Prądotwórczy. On jest mocny, słaby, to mniej więcej ile to ma mocy? E, kilo. Ten kabel taki gruby, co to trochę, jak trochę dwa, dłuższy, na dwa palce? Trochę dłuższy sieciowy. Ten cieniutki taki. A to już do dźwięku. Jak panu czejarkowi muszę zrobić na przykład odsłuch, gdzieś usiądzie w bunkrze, no to muszę niestety sygnał dociągnąć mu kablem. A, czyli tam, gdzie nie dolatuje fala radiowa, trzeba dociągnąć po prostu kabelek i jakby tam dopiero na miejscu, na końcu tego kabla ustawić antenkę. Dokładnie. Do bezprzewodowego mikrofonu, żeby. By dokładnie tak, do słuchawek też. A to jest taki kabel elektryczny czy światłowód? Bo czasami jest tak, że wy przybiegacie i mówicie, uważaj, uważaj, bo po światłowodzie mi jedziesz. To światłowód to jest gdzie i kiedy? No to już przy większych wozach. Bo... Czyli mały wóz to jest taki jak 1, 2, 3, 4 mikrofony, tak? A duży wóz to jak pod orkiestrę. Dokładnie, dokładnie a, tak a, do I wtedy światłowód? I wtedy światłowód. I rzeczywiście jest tak, że jak się po nim przejedzie kołami samochodu, to to może pęknąć? No może, no bo to jednak nie jest mieć, tylko kawałek tak naprawdę plastiku. Fajne rozsuwane drzwi. Oh. Robione miejsce wszystkich, czyli studio w środku samochodu. Jak ktoś... No, obrotowy fotelik, skórzany, elegancki, stadwyczerek. Nawet obrotowy, bo jeszcze dla pana redaktora jest jeszcze... Przed... machana... przedni... Tak. przedni fotel pasażera. Można no. obrócić tak, żeby siedział przodem do mnie, tylko że ja i tak zwykle siedzę tyłem do niego. Tu mam całą Aha. rozdzielnię prądową, aby załączyć cały wóz tak, żeby zaczął pracować. Zaczął sumieć kolejne rozwiązanie prądowe, jako za za zasilania samego w samochodzie, czyli taka ogromna na bateria zwana UPS-em. A to tak cały czas będzie szumiało, czy przestanie? Niestety cały czas. To jest nasz mankament całej pracy. Jak mam siedzieć na przykład na jedynym takim miejscu te 5 godzin w samochodzie, to trzeba doliczyć te parę godzin wcześniej. Tak, bo państwo wiecimy. myślicie, że to od 9 rana tak naprawdę 7.30, góra 8, no, wszystko gotowe. No 8 rzadko kiedy, to zawsze jest wcześniej. E, UPS zabezpiecza mnie przed awarią napięcia, zasilania tak naprawdę, nie napięcie, tylko zasilania. To masz zapasowe no zasilanie. A ile wytrzyma? Ja dokładnie... jak Prądu, to no ile na to pojedzie? 15-20 minut. Powinien wytrzymać. O, proszę bardzo, jak ładnie się robi. I to jest ta dyskoteka. Czekaj, na zielono, na żółto, na czerwono. To czerwone, to co to? Dla mnie to dalej są tłumiki i tory poszczególne, a na każdym torze będę miał poszczególny sygnał. Ale masz różnymi kolorami różne rzeczy pozaznaczone, czyli jak naciśniesz czerwony, to co, włączasz, wyłączasz wtedy ten tor? O, jeszcze... Tak. Co, co, co tak zapiszczało, przepraszam? E, sterownik do satelity satelita na dachu. Tak. Zwrot 1, zwrot 2. Tak, to jest urządzenie tak zwane potocznie uszami, czyli nadajnik bezprzewodowy zwrotnej. W momencie, kiedy dziennikarz jest na zewnątrz... Musi moje słuchawki, słyszeć... tak? Tak, dokładnie. Musi słyszeć siebie, antenę, a ewentualnie dźwięki, które wypuszcza, mieć kontakt z bazą. Dalej od góry to mamy po kolei idąc odbiornik mikrofonów bezprzewodowych, sztuk 4. Finalizery. Finalizer? Finalizer. Co tak. on finalizuje? To jest urządzenie, które pozwala mi bezpiecznie nadawać, jeżeli chodzi o poziom sygnału. Czyli w momencie, kiedy redaktor, czy nie wiem, czy, czy samochód przejedzie obok mikrofonu i sygnał jest dużo głośniejszy niż być powinien, nie ja mam tak zwanego przesteru. Moment, kolega przyszedł, dzień dobry. Dzień dobry. Oba Noimany są nasze, które są na ambientach? Jeden. A który? Ten bliżej reżyserni. Neumanny to co to takiego? Mikrofony, dobrze Mikrofony, myślę. Mikrofony, tak. Co się dzieje? Co tak piszczy? To jest oscylator wyrzucony specjalnie przeze mnie teraz na głośniki. Również przez wszystkie finalizery w momencie nadawania. To jest sygnał testowy tak zwany. 1 kHz, czyli jeszcze raz ta częstotliwość charakterystyczna, no. e, którą widzimy na przykład w telewizji, jak jest ekran testowy. 1000 Hz, 1000 drgań na sekundę. Im niższa częstotliwość, tym niższy dźwięk. Im wyższa częstotliwość, tym wyższy. A tu się da ustawić jakieś inne, czy tylko ten 1 kHz? Spróbuję. 63 Hz, strasznie niskie tony. 400? 12500, Piszcie, nieprzyjemne. Bardzo. Im wyżej, tym jeszcze będzie gorzej. Ale też będzie tym ciszej. Beń beat up and battered around. Beń set up, and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle mnie with curve. Reputations change. Situations tolerable. But baby. somebody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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Tragiczny wypadek samochodu osobowego i motocyklisty na drodze krajowej nr 46 w województwie opolskim pomiędzy Kłodzkiem a Nysą. Do zdarzenia doszło nieopodal miejscowości Ścibusz na kilometrze 37. Życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować, a dodatkowo doszło tam do pożaru jednego z pojazdów. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach i wyznaczono objazdy przez paczków i odmuchów. Poważne utrudnienia na trasie ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Koninko a Poznań-Krzesiny. Doszło tam do wypadku auta osobowego i motocykla i trasa w kierunku Poznania została częściowo zablokowana. Już teraz obserwujemy tam kilkukilometrowy korek. Do zdarzenia na autolawety i samochodu osobowego doszło na drodze krajowej nr 72 pomiędzy Turkiem a Uniejowem w pobliżu miejscowości Żuki. Na kilometrze 34 obowiązuje ruch naprzemienny. Dużo wolniej jedzie się w Warszawie na ekspresowej ósemce pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego i to zarówno w kierunku Białego Stoku, jak i w przeciwną stronę. Podobnie jest na Drodze Krajowej nr 7, niedaleko Łomianek, a także na Krajowej 79, pomiędzy Piasecznem a Stolicą. I jeszcze województwo małopolskie tutaj w wielu miejscach przybywa samochodów, a za tymi przybywa spowolnień. Tak jest w Nowym Targu na drodze krajowej 49, także na Zakopiance, pod Krakowem i na fragmencie podhalańskim oraz na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki.